Rozdział dwunasty. Prorok Eter nakłania ludzi do wiary w Boga. Moroni podaje przykłady cudów, dokonanych mocą wiary. Dzięki wierze brat Jereda ujrzał Chrystusa. Pan daje ludziom słabości, aby byli pokorni. Brat Jereda przesunął górę Zerin dzięki swej wierze. Wiara, nadzieja i miłość bliźniego prowadzą ludzi do Chrystusa. Moroni widział Jezusa twarzą w twarz. Eter żył w czasach Koriantumra, gdy Koriantumr był królem nad całym krajem. I Eter był prorokiem Pana, dlatego za czasów Koriantumra zaczął prorokować ludziom, nie mogąc się od tego powstrzymać, nakłaniany przez ducha Pana, który w nim był. I wołał od rana do zachodu słońca, przekonując ich, aby wierzyli w Boga i nawrócili się, albo Zostaną zgładzeni I mówił im, że wszystko się stanie według ich wiary Kto więc wierzy w Boga Może mieć pełną nadzieję lepszego świata A nawet miejsca po prawicy Boga I ta nadzieja wywodzi się z wiary I jest duchową kotwicą dla dusz ludzi Dając im pewność i wytrwałość Aby zawsze czynili wiele dobra I nakłaniając ich, by chwalili Boga i Eter prorokował o wielkich i cudownych rzeczach, ale ludzie mu nie wierzyli, gdyż ich nie widzieli. I teraz ja, Moroni, chcę o tym coś powiedzieć. Pragnę pokazać światu, że istotą wiary jest nadzieja, a nie naoczne przekonanie się. Dlatego... Nie zaprzeczajcie, ponieważ nie widzicie, albowiem nie otrzymacie potwierdzenia wcześniej, jak po wypróbowaniu waszej wiary. Oto dzięki wierze naszych ojców Chrystus ukazał im się po swym zmartwychwstaniu i nie ukazał im się, aż mieli wiarę, że przyjdzie. Niektórzy z nich musieli więc mieć wiarę, że przyjdzie, bo nie ukazał się światu. Dzięki wierze wielu ludzi przyszedł na świat, sławiając imię Ojca i umożliwiając innym dostąpienie daru niebieskiego, aby mogli mieć nadzieję tego, czego nie widzieli. Dlatego wy też możecie mieć nadzieję i dostąpić tego daru, jeśli tylko będziecie mieli wiarę. Dzięki swej wierze ludzie w dawnych czasach byli powołani do świętego kapłaństwa Boga. Dzięki wierze dane było prawo Mojżesza, ale przez poświęcenie swego syna Bóg przygotował doskonalszą drogę, a nastąpiło to dzięki wierze. Albowiem jeśli ludzie nie mieliby wiary, Bóg nie mógłby dokonać pośród nich żadnego cudu. Dlatego też nie objawił im się, dopóki nie mieli wiary, że przyjdzie. To wiara Almy i Amuleka spowodowała, że ich więzienie rozpadło się w gruzy, to wiara Nefiego i Lechiego Dokonała przemiany w sercach Lamanitów Że zostali ochrzczeni ogniem Ducha Świętego To wiara Amona i jego braci Spowodowała tak samo wielki cud pośród Lamanitów I wszyscy, którzy dokonywali cudów Czynili to dzięki wierze Zarówno ci, którzy żyli przed przyjściem Chrystusa na świat Jak i ci, którzy żyli potem To dzięki wierze Trzej uczniowie Jezusa Chrystusa otrzymali obietnicę, że nie zaznają śmierci. I jeśli by nie mieli wiary, ta obietnica nie byłaby im dana. I nigdy nikt nie dokonywał cudów, nie mając wiary. Najpierw więc wierzyli w Syna Bożego. I było wielu, których wiara była tak silna, nawet przed przyjściem na świat Chrystusa, że zasłona Została zdjęta z ich oczu I widzieli na własne oczy to Co dotychczas widzieli oczyma wiary I radowali się I dowiedzieliśmy się z tej księgi Że jednym z tych ludzi był brat Jereda Który miał tak wielką wiarę w Boga Że gdy Bóg dotknął palcem kamyków Nie mógł ukryć tego przed wzrokiem Jereda Ze względu na daną mu obietnicę Którą Jered otrzymał dzięki swej wierze i gdy brat Jereda ujrzał palec Pana ze względu na obietnicę, którą otrzymał dzięki wierze, Pan nie mógł ukryć przed nim niczego. Pokazał mu więc wszystkie rzeczy, gdyż nie można go było dłużej trzymać po tej stronie zasłony. Dzięki wierze moi ojcowie otrzymali obietnicę, że księga ta będzie dana ich braciom przez ludzi innych narodów. I dlatego Pan, Jezus Chrystus, nakazał mi, abym to spisał. I powiedziałem do Pana. Ludzie innych narodów będą to wyśmiewać, widząc naszą słabość w piśmie, gdyż przez naszą wiarę uczyniłeś nas, Panie, silnymi w mowie. Albowiem cały ten lud może mówić wiele dzięki Duchowi Świętemu, którego im dałeś, ale nie uczyniłeś nas Zdolnymi do wyrażenia tego w piśmie Oto sprawiłeś, że piszemy tylko niewiele I nasze pismo niezdarnie odtwarza naszą mowę Nie uczyniłeś nas mocnymi w piśmie jak brata Jereda Gdyż sprawiłeś, że co zapisał miało twoją moc I ogarniała ona człowieka, który to czytał Uczyniłeś też, że nasze słowa są tak doniosłe I mają tak wielką moc, że nie możemy tego wyrazić w znakach naszego pisma A zapisując je widzimy naszą nieudolność i niepokoimy się z powodu naszego pisma I obawiam się, że ludzie innych narodów będą wyśmiewać nasze słowa I gdy to powiedziałem, Pan przemówił do mnie i powiedział mi Głupcy wyśmiewają, ale będą oni rozpaczać i wystarczy pokornym mojej łaski, że nie wykorzystają waszej słabości. Ludziom, którzy się do mnie nawracają, ukazuje ich słabość. Oto daję ludziom słabość, aby byli pokornego ducha i wystarczy mojej łaski dla wszystkich, którzy się przede mną ukorzą. Albowiem jeśli się przede mną ukorzą i mają wiarę we mnie, uczynię, że to, co w nich słabe, Stanie się mocne Pokaże ludziom innych narodów Ich słabość I wykaże im, że wiara Nadzieja i miłość bliźniego Prowadzi do mnie Do źródła wszelkiej prawości I ja moroni usłyszawszy te słowa Uspokoiłem się i powiedziałem Niech się stanie Twoja Sprawiedliwa wola, Panie Gdyż wiem, że czynisz ludziom Według ich wiary Albowiem brat Jereda powiedział do góry Zerin, usuń się i góra się usunęła. A jeśli by nie miał wiary, góra nie poruszyłaby się. Czynisz więc, panie, cuda dla ludzi dopiero gdy mają wiarę, że tak się stanie. Oto zanim ukazałeś się swoim uczniom, mieli oni wiarę i nauczali w twoim imieniu i ukazałeś im się z wielką mocą. Pamiętam też, jak powiedziałeś, że przygotowałeś człowiekowi miejsce w posiadłościach Twego Ojca, gdzie może mieć wyższe nadzieje. Człowiek więc powinien mieć nadzieję, gdyż inaczej nie będzie mógł mieć dziedzictwa, gdzie mu je przygotowałeś, Panie. I pamiętam, jak powiedziałeś, że ukochałeś ludzi aż do poświęcenia za nich swego życia i uczyniłeś to, abyś mógł je odzyskać i przygotować ludziom, Miejsce w swym królestwie I teraz wiem, że miłość, którą masz dla ludzi Jest miłosierdziem Jeśli więc ludzie nie będą mieli miłości bliźniego Nie będą mogli odziedziczyć miejsca Które im przygotowałeś w posiadłościach twojego ojca I z tego co mi powiedziałeś Wiem, że jeśli ludzie innych narodów Nie będą mieli wyrozumiałości Widząc naszą słabość Osądzisz ich i odbierzesz im ich talent. To jest to, co otrzymali, a dasz tym, którzy już mają, aby mieli więcej. I stało się, że modliłem się do Pana, aby w swej łasce zrządził, aby ludzie innych narodów mieli wyrozumiałość. I stało się, że Pan powiedział mi, jeśli nie będą mieli wyrozumiałości, to nie Twoja wina, albowiem Ty sam, Byłeś wierny, Twoje szaty będą więc czyste. Oto zobaczyłeś swą słabość, dlatego uczynię Cię silnym, że zasiądziesz, gdzie przygotowałem Ci miejsce w posiadłościach mego Ojca. A teraz ja, Moroni, żegnam ludzi innych narodów oraz moich braci, których miłuję, aż spotkamy się przed tronem sędziowskim Chrystusa, gdzie wszyscy ludzie przekonają się, że moje szaty nie są splamione waszą krwią. Wtedy przekonacie się, że rzeczywiście widziałem Jezusa, że ze mną mówił twarzą w twarz i że powiedział mi w całej prostocie o tych rzeczach w mym własnym języku, tak jak człowiek mówi drugiemu. I zapisałem tylko niewiele, nie będąc w stanie wyrazić tego w piśmie I teraz nakłaniam Was, abyście podążali za tym Jezusem, o którym pisali prorocy i apostołowie Aby łaska Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego dającego o nich świadectwo Mogła pozostać z Wami teraz i na wieki wieków Amen